Cześć, audycja kadry Siwoko. Dzisiaj odcinek 64, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Witamy, witamy w ten niezbyt ciepły na razie weekend. Co tu się dzieje? Jest Ale wczoraj pewno... było fajnie. Wczoraj było fajnie. Dzisiaj wychodzę z domu przygotowany na 30 stopni, a tu 13. Kurczę. Natomiast co tam komiksowego się działo ostatnimi czasy? A, cisza ty w ogóle nie zaglądasz do internetu, ty nic nie wiesz. A Ziniol się ukaże. I tak, to nawet dwa, się ukaże, dwa numery, druga dwa okładka numery. jest, yy, znaczy obie okładki są bardzo fajne, natomiast okładka prosiaka jest, jest cudowna. Moim zdaniem. Tak więc wy na festiwalu w Łodzi tegorocznej MFC będą dostępne dwa nowe numery Zinjola, numer 53 i 54. Jak to szybko zleciało, nie mam żadnego z poprzednich, ale czas, <głos> czas to wreszcie nadrobić. Zwłaszcza, że oba numery zapowiadają się całkiem ciekawie. Numer 53 będzie numer tur turbo z tak, ja. Ale był też zwiastunem nowego gościa. Tak. Znaczy tak. nowego. Z zapowiedzią kolejnego gościa łódzkiej MFK. Tak, na MFC w tym roku pojawi się Peter Milligan, czyli najprawdopodobniej, chociaż nie jestem do końca pewien, ulubiony twórca twórców Ziniola, prawda? Peter Milligan jest tam odmieniany regularnie przez wszystkie możliwe przypadki, gdy Zinian ma tą swoją coroczną edycję pytań do wydawców czy co tam zapowiecie ciekawego zawsze jest mhm. na końcu to samo pytanie czy wydacie coś Petera Milligana i zawsze jest ta sama odpowiedź najczęściej, no zawsze najczęściej najczęściej jest ta sama odpowiedź, ale może teraz się coś zmieni. Swoją drogą to jest trochę taki mm, kamień milowy Peter Milligan dla nas e, obydwóch mhm. ponieważ nasza pierwsza MFK to była ta, na której był Peter Milligan Dokładnie, właśnie. Dokładnie tak, tak to pamiętam e, Pamiętam, jak jechałem pociągiem na moją pierwszą MFK. Miałem... No, jechaliśmy <coughs> tym samym, jeszcze się nie znając. Tak, tak, nie wiedzieliśmy o tym, ale um, pierwszy raz, e, gdy jechałem na MFK, to miałem akurat takie szczęście, że w Katowicach, wsiadając w pociąg, w przedziale, miałem też trzy osoby, które też jechały na MFK. Poznałem to po tym, że w pewnym momencie jedna z tych trzech osób wyciągnęła omnibus X4, e, nie X-Static, właśnie Petera Miligana i sobie zaczęła przeglądać. I, Podróż była bardzo fajna, nawet nie, nie uwzględniając tej, tego postoju, postoju pomiędzy postoju, województwami. Tak, tego postoju, gdy, gdy kibice ŁKS łódź i e, zagłębia Sosnowiec sobie postanowili wyjaśnić pewne rzeczy. Natomiast wracając do, do Zinjola... Przesiadkę w koluszkach miałeś? Ostatnie tak, pytanie. tak, przesiadkę, przesiadkę w koluszkach kuluszka, miałem. Natomiast wracając do Zinjola, 53 numer będzie właśnie poświęcony Peterowi Miliganowi. I tutaj no, też taka bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w tymże numerze będzie historia Petera Miligana, autorstwa jego, narysowana przez Daniela Chmielewskiego. I oprócz tego będzie bogaty blok publicystyczny poświęcony prasom Milligana. Zresztą nie wiem, czy zauważyłeś, myślę, że zauważyłeś. Ostatnio na Ziniolu pojawiał się cały cykl artykułów o komiksach starszych, nowszych, mniej znanych Petera Milligena. I także, Bardzo fajnie się to czytało. Tak, i także też był, był chyba nadal jest cykl o komiksach Vertigo, bardziej mm -hmm. i mniej znanych. Niekiedy to się przeplatało ze sobą. Generalnie warto na ziniola zaglądać. No i znowu wracając do numeru 53, będzie to 32 strony, czarno-biały zeszyt z kolorową układką, cena 12 zł na MFC lub wysyłkowo 20 zł. Nakład jest limitowany. I mamy nadzieję, że się załapiemy. Oby. oby. oby, Natomiast numer 54, który też ukaże się na MFC. I też będzie limitowany. Tak, też będzie limitowany. No tutaj w chwili obecnej nie wiadomo o nim w zasadzie nic. Oprócz, oprócz tego, tego, że okładka ma super. Tak, oprócz tego, że okładka autorstwa Krzysztofa Owedyka jest bardzo fajna. I też jeszcze się e, ukaże, bądź ukazał nie jestem do końca, pewien e, album Dolores. Ale po tym, Też że. Też Preordery to można składać. Tak, że skoro Preordery jeszcze są, to, to to chyba to dopiero się ukaże. Ten, ten e, komiks i tutaj. W sumie warto wspomnieć, bo Dolores jest e, komiksem, który, którego autorem jest. <ścoughs> uciekło, mi, uciekło mi nazwisko. Za, zaraz je dopowiemy. Legend, Legenda z TM Semika. Marcin Rustewski mhm. Tak, W każdym razie, tutaj album w przedsprzedaży z odbiorem podczas EMF-ki to jest 40 zł, natomiast z wysyłką jest 50 zł i przedsprzedaż trwa do 1 sierpnia tego roku. Przykładowe plansze są naprawdę ciekawe. Jeśli chodzi o mój gust, to tutaj bardzo ładnie to wygląda i też jestem jak najbardziej zainteresowany tym komiksem. Tak, Marcin Ruslewski na pewno, bo tutaj nawet mam to teraz przed oczami. I to Dolores będzie miał 80 stron w czerni i bieli i twardej oprawie. Więc takie no całkiem fajne, ciekawe i dość niespodziewane zapowiedzi, bo mm -hmm. nie spodziewałem się powrotu papierowego ziniola. No ale przy okazji we wrześniu Zinioł będzie miał już 20 lat. U, to, no to bardzo dobra okazja, prawda, żeby mm -hmm. wrócić papierowo mm, i co? no? Coraz więcej rzeczy na MFK już można sobie dopisywać na listę zakupów. Dokładnie. Niestety. Niestety albo istety. Wiesz, wiesz jak jest. Tak. Trzeba, trzeba po prostu coraz więcej odkładać. A dopiero lipiec. A dopiero lipiec. Więc znaczy co, wiesz w sumie co będzie trzy miesiące. Co będzie dalej to aż, aż głowa, głowa boli. Mm, oprócz tego zwróciliśmy uwagę na news dotyczący platformy streamingowej DC Universe. Bardzo bardzo mi się podoba ta nazwa, no naprawdę to jest szczyt kreatywności. Nie żeby mieli Wy... grę o tej nazwie. Wypłaciłbym sobie premię, gdybym wpadł na tak genialny pomysł. <śmiech> jak, jak <śmiech> Pamiętasz odcinek Tytanów, yy, jak grali w Zbijaka i Robin postanowił wymyślić nową nazwę dla drużyny i że nazwali się Teen Titans, to drużyna się nazywała... Team Titans i to mniej więcej myślę że podobny proces twórczy był w DC jeśli jak wymyślali nazwę swojej platformy streamingowej. No W każdym bądź razie niezależnie od tej e, prawda, nazwy pojawił się taki trailer zapowiadający start tejże platformy. E, na razie z tego co wiemy a w zasadzie czego nie wiemy to jest e, ta najważniejsza informacja przynajmniej jak dla mnie. Ceny jeszcze, jeszcze nie zostały ujawnione, ale trzymam kciuki, żeby to nie był jakiś kosmiczny wydatek, ponieważ wygląda to naprawdę coraz ciekawiej. Wy, wygląda ciekawiej i też e, biorąc pod uwagę to, że ma tam być wszystko związane z produkcjami DC, czyli e, filmy. No i teraz się zastanawiam, czy któreś tak naprawdę kogoś interesują. Stare Batmany, no Lana Batmany. Stare supermeny. Stare supermeny. Można się pośmiać przy Johna Hexie. No, tudzież być. zapłakać przy, przy tym. Bardzo mnie zastanawia, że komiksy z DC też w sumie w tamtych czasach z większym sentymentem na nie patrzę niż na te obecne. Hmm, ciekawe, podejrzane, podejrzane. E, natomiast e, jeszcze filmy animowane będą. Znane jako bajki. Pozdrawiamy Kelena. E, Także... E seriale animowane, też te, te nowe, te produkowane, dopiero Young Justice, które zostało niedawno przesunięte na 2019 rok. Mm -hmm. e, te Harley Quinn, te oryginalne seriale, które będą, to znaczy oryginalne, te, tak to się mówi, Original Series, nie? Mm -hmm. Czy to tłumaczenie na język polski jest odpowiednie, to w sumie bym nie Original Series tam się chyba bardziej odnosi, że jest tylko przez nich produkowane, tak, tak, tak. To... No i właśnie o to mi chodzi, że e, czyli Tytani, czyli Swamp Thing, czyli e, Metropolis, które akurat w, te, w, tej, w tym trailerze się nie pojawił ale Doom Patrol był. A czy na przykład Krypton, który obecnie jest emitowany chyba na, na HBO, prawda? Mhm. Myślisz, że tam się będzie pojawiał? No i właśnie to jest, to jest zagadka. To jest kolejna zagadka. Fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, ponieważ nie wiadomo czy seriale z Arrowverse, czy właśnie Krypton, czy Gotham, czy iZombie, czy one będą na, tym, na tej platformie w chwili obecnej nie wiadomo. Szczerze powiedziawszy wątpię. Ponieważ na przykład Krypton jest e, na HBO GO chyba jako ekskluzyw, nawet, więc tutaj nie jestem do końca no, pewien. To znaczy wiesz, zastanawia mnie to, bo jeśli chcą robić kompletne doświadczenie e, z DC, to powinno tam być wszystko. I szczerze, a i zapomnieliśmy w sumie o najważniejszym, mhm. będą tam też komiksy. A ja chciałem do tego zaraz przejść właśnie. E, tylko jeśli chodzi właśnie o kompletne doświadczenie, wydaje mi się, że mm, jak kompletne to kompletne. I moim zdaniem powinny też być klasyczne animacje, bo nie ukrywam, że Animated Series Batmana albo Batman Beyond Oj, to, i to nawet możliwość to się... obejrzenia sobie w spokoju po kolei yy, tej zielonej latarni animowanej, o, to, która cudowne, była naprawdę fajnym było. serialem. Tak, bardzo, bardzo fajna rzecz, no. szkoda, że... I, i, I wiesz co jeszcze? To, co było dodawane do filmów animowanych na Blu-ray'ach, te DC Showcase. Te takie pięciominutowe animacje, co był na przykład. Nie z mam ani le... jednego Blu-ray'a, więc. Ale kojarzysz je? Znaczy ja kojarzę, że były dodawane, ale jak już jakieś animacje mi wpadały w ręce z DC, to zawsze na DVD-kach, czyli na tych biedniejszych wersjach. Mm -hmm. bo... Nie, ale na, na przykład tak. No była... money. Ta, która była z Johna Hexem czy z Zieloną Strzałą, no to były bardziej udane niż ostatnie filmy DC, więc to, to jest trochę smutne. No, trochę. Ale też cieszę się, że DC jakby zrobiło ten krok w końcu w stronę cyfryzacji, bo no Marvel ich wyprzedził 10 lat temu z, ich, z Marvel Unlimited. To się właśnie chyba i Dlatego tutaj chciałem dopiero przejść do komiksów, ponieważ bardzo mocno liczę, że ta zapowiedź w trailerze, że będą tam komiksy trochę mnie niepokoi, że jest tam zapisane classic, classic storylines, czyli trochę się obawiam tego, że nie pamiętasz DC wydaje co roku takie tam 100 najważniejszych powieści graficznych i ja się obawiam, że to będzie właśnie o, tylko coś takiego, a nie że kompletny dostęp do wszystkiego co wydali ever za wyjątkiem rzeczy z ostatnich nie wiem 6 miesięcy, tak jak w Marvel Unlimited. No i wolałbym, żeby to była jednak kopia Marvel Unlimited nawet jeżeli po prostu byłaby, byłoby to skopiowanie pomysłu konkurencji, ale byłoby fajne, moim zdaniem. Zdecydowanie, bo, no, bo jakby dużo by to ułatwiło. No, bo jakby puścili, nie wiem, tylko 100 najważniejszych komiksów i znowu by zażygali czytelników, nie wiem, Batman Hash czy Strażnicy po raz 1500, 1900. Patrząc na to, jak oni działają, chyba najbardziej bym się obawiał, że y, będą te komiksy, na podstawie których są w serwisie filmy i animacja. Hm. No w każdym razie czekamy na start i mimo wszystko czekamy na start ta, ta, bo tej może, platformy. może być ciekawie. Może nie, być ciekawie, zobaczymy. Jak nie bym... ukrywam, najbardziej bym czekał, żeby się Comixology Unlimited pojawiło w Europie. O, to by w ogóle był kosmos. Natomiast e, możemy sobie czekać na tą platformę, tylko problem jest kolejny taki, nie wspomnieliśmy chyba o tym, że na początku przynajmniej DC Universe ma być dostępny tylko w Stanach. I zapewne w Kanadzie, w Meksyku i tam w okolicach, ale Europa nie. Więc to też będziemy musieli poczekać. Troszeczkę dłużej albo zawsze będziemy czekać. Oby tak nie było. Jeśli będzie do dupy, to, to mogą przedłużać. Natomiast <śm> jeśli miałoby być fajne, to mhm. to oby trafiło jak najszybciej. No, natomiast ja sobie życzę tego, żeby w końcu to, było, żeby to był sukces, żeby um, było dostępne w Europie i żeby może nie od samego początku, ale żeby z czasem dodawano kolejne seriale i filmy i żeby z czasem to I się, komiks. i, i komiksy, żeby z czasem to się stało taką naprawdę pełną platformą, bo e, zauważyłeś w tym trailerze, w zasadzie nie zauważyłeś w tym, tymże trailerze, bo były urywki z filmów, były urywki z seriali, było na przykład zauważyłeś pewnie Wonder Woman z 77 tak, tak, tak, tak. ale już na przykład Batman 6, 6 nie mignął nigdzie. Żaden A jakby to żaden też było dostępne, byłoby super. Tak, żaden z seriali z CW nie mignął nawet na moment. I no, no więc zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. No ja nie ukrywam, że troszeczkę się jaram tymi serialami, które oni produkują, ponieważ fingiem w sensie, Doom Patrolem, Tak, i tak, dalej? tak. E, przy okazji tego trailera poja, po, pojawiły się też e, zdjęcia Robina w kostiumie. Nie wiem, czy widziałeś. Mm -hmm. No wygląda kozak. E, tutaj wiadomo, że. Znaczy od... na pewno kostium lepszy niż poziom CW w kostiumach. Nie? Tak, tak, to jest, to jest. Co do kostiumów, to ja tam mam najmniejsze zastrzeżenia w serialach CW. No może za wyjątkiem Black Lightninga, który wygląda dziwnie. Natomiast e, pojawiły się te dwa zdjęcia i, i tutaj mm, nie ukrywam, że tym serialem o tytanach się mocno jaram. Nawet z, e, to, ta nieszczęsna afera wokół koski o mi tam... Mm, cudowna I, aferka to Tak, był, tak. tak. cudowna cud Cudowna <śmiech> i smutna zarazem, ale to nie zepsuło mi jakiegoś pozyty pozytywnego nastawienia wobec tego serialu. Jaram się Thingiem jaram się mm, Doom Patrolem, nawet Zapowiedź Metropolis, które, która tam ostatecznie została przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość, też mi się całkiem spodobała, ponieważ jeżeli zrobią coś tak pozytywnie pieprzniętego jak go tam, to nie mam nic przeciwko, więc kolejny raz powtarzam się, no czekamy, czekamy, oby to się udało, żeby wreszcie wreszcie DC coś zrobiło dobrze, <grym> byłoby naprawdę. Byłoby naprawdę fajnie. To co? Przechodzimy do komiksików. Tak. Co my tutaj mamy? Zaczniemy od. Pan Higgins wraca do domu. Zeszycik, komiksik, jakby to nazwać. grubszy zeszyt. No właśnie. Ja na samym początku chciałbym. O tym, 80 page special. Tak. Na samym początku chciałbym właśnie o tym komiksie powiedzieć to, co mój największy zarzut co do niego czemu to ma twardą okładkę. Nie kumam w ogóle tego pomysłu żeby te, ten komiks wydano w naszym kraju w twardej oprawie nie wiem czy Dark Horse też to wyprodukował w wersji nie Hacer? mam pojęcia. No ale to, to jest komiks który ma 80 stron. Cholera to jest troszeczkę chudsze od Star Wars komiks które można dostać za 15 złotych wydane co prawda byle jak ale e, no kurczę no nie, nie kumam pomysłu wydania tego na twardo. Takie, takie komiksy nie powinny. 56 stron. No, no, takie komiksy nie powinny, moim zdaniem, ukazywać się w twardej oprawie. Już na przykład. Hrabstwo, Ale wiesz Z drugiej strony parą... kosztuje. Chociażby, jak teraz patrzę na sklepie, gdzie sprawdzałem i, i ile ma stron jest to popularny sklep skierowany w stronę komiksów. Mm. E, to kosztuje 33 zł, więc też. No nie ma dramatu. No, nie, nie, cenowo, nie ma dramatu. Po prostu ja nie jestem fanem wydawania tak cienkich rzeczy w twardej oprawie, bo trochę. Żart. Aha, dobra, trochę, trochę mnie śmieszy po prostu wydawanie komiksów w twardej oprawie w momencie, gdy oprawa jest twardsza od grubsza od komiksu. I na przykład tak samo mnie troszeczkę bawi hrabstwo Harrow od Muchy, w bo e, kolejne tomy mają po 96 stron tam w każdym tomie są mhm. cztery, cztery numery 88 stron komiksu plus zawsze jakieś dodatki no 96 to dwie strony i, i naprawdę z linijką mierzyć te, ta oprawa jest grubsza niż, niż strony w środku. To jest w sumie zabawne. Nie jestem fanem ale no skoro taka pierdoła jest największym zarzutem moim wobec tego komiksu to chyba dalej jest nieźle. Ale co ty uważasz? Um. Ja uważam, że faktycznie dal, dalej jest nieźle. E, tutaj scenariusz pisał Mike Miniola, a za rysunki odpowiada Fabric Johnson Cadwell którego możemy znać z różnych innych rzeczy. <grym> Solid state tanger e, i na początku miałem pewien problem z rysunkami. E, w, w, w sensie miałem problem. <grym> Jakbym był daltonistą, to miałbym problem z tymi rysunkami. E, natomiast ta. Mm, jakby zaburzona perspektywa w całym komiksie, super się sprawdza i to, że jest to bardzo humorystyczny komiks i czuć taki... Coś ty zrobił tymi rękami? Nieważne. <głos> I czuć, że, je, że jest minolowski, prawda? Mm. Tak, tak. Co prawda, fani Hellboya mogą poczuć się szukani. Nie, ten, nie, bo, bo to nie mnie... jest taki mroczny, oku mro mroczny okultyzm i, i wa walka z siłami ciemności? Yy, chodzi mi o coś innego. Bo chodzi teraz... ci, że okładka tak, może wprowadzić tak, je, Jest okładka, która jest tak turbo Hellboyowa, no, a w środku dostanie, dostajemy komedyjkę. No, a w środku to... dostajesz nieustraszonych łoców wampirów, co jest napisane we wstępie. <laughs> Dokładnie, tak. Ale su super się ubawiłem i e, szczerze ta zabawa perspektywą e, przekonała mnie zaraz na początku, kiedy e, profesor wyjmuje krucyfiks. I e, wyjmuje go po prostu jak postać z GTA, wyjmuje broń. Ona się nagle pojawia i zajmuje pół kadru. To, to jest prze przezabawne moim zdaniem. E, cała historia jest bardzo sprawnie napisana e, i... Wiem, że tutaj możemy się nie zgodzić ja nie uważam, że mogłaby być dłuższa. Ja uważam, że zdecydowanie mogłaby być. Nie, nie, nie. Jak, jak zostało wspomniane, no sam komiks ma 56 stron, prawda? Mhm. Ja uważam, że gdyby go chociaż dwukrotnie powiększyć, ze względu na to, że momentami mi się wydaje, że jednak zbyt szybko pewne rzeczy tam idą. W og og ogólnie mam, mam, mam problem z tym, że mm, pewne zwroty fabularne są tu bardzo naiwne, i nie można tego tak do końca zrzucić na e, komediowy charakter komiksu. Nie chcę tutaj mówić dokładnie co, bo to by były spoilery, a spoilerowanie tak no, wow, z 56 no stronicowego słabo za spoilerą. Spojlerowanie Spoilerowanie tak krótkiego komiksu, no, nie, nie ma najmniejszego sensu, dlatego tylko właśnie tak powiem, że jest, jest mm, zawiązanie akcji, które kupuje, ale to takie doprowadzenie pewnych wydarzeń do Aha do momentów w którym, kulminacyjnych do momentów kulminacyjnych w... wydaje mi się takie troszeczkę naciąg... naciągane. Mi, mi się szczerze? Mm. Nie miałem z tym problemu. Zakończenie mi się bardzo podoba. Tak, U, uważam, super, że, że też jest e, tak gorzko zabawne w, pe, w pewien sposób. E, ba, bardzo mi się podoba jakby mm, osiągnięcie pewnego poziomu absurdu, jak na przykład są pewne postacie, które nagle się odzywają i, i, i nikt nie zwraca na to uwagi, bo przecież to jest normalne w tym świecie teraz. Mhm. E, I to, to mnie strasznie rozbawiło, a jeszcze podbicie tymi specyficznymi kolorami, bo to chyba pierwsza historia minioli, którą widzę w ten sposób pokolorowaną, w sensie nie jest mm, zalej tuszem, ale zabezpiecz rzeczy, gdzie ma być kolor. E, dodatkowo to podbija i jest naprawdę taką fajną, luźną Hmm. właściwie nie wiem czy powiedzieć do końca komediową mi się, mi się ci, to jest taka mi się czysta ciśnie, przygoda dla mnie mi się ciśnie z kolei słowo pastycz tutaj nie wiem dlaczego e, mo, bardzo mi się w tym komiksie podobało to właśnie no tak jak już zostało wspomniane i we wstępie do komiksu również jest powiedziane jest to bardzo mocno inspirowane filmem e, Nieustraszeni łowcy wampirów. Mhm. To widać dosłownie na każdej możliwej stronie. Tak samo te inne inspiracje, do których twórcy się przyznają. Też bardzo mi się podoba to, że Mike Mignola, który przez ostatnie 20 lat robił Hellboya, po pokazał, że potrafi się odnaleźć w takim lżejszym tonie. Co prawda też mamy okultyzm i mamy potwory i walkę z tymi potworami, ale w takim właśnie bardzo lekkim, bardzo strawnym sosie i pod tym kątem, gdyby ten komiks był a trochę dłuższy, to naprawdę, naprawdę Wieżaki bym miał. go uwielbiał. Mhm. Wiesz, jakie miałem odczucia czytając to? I teraz nie porównuję tych dwóch rzeczy, tylko e, czułem podobną przyjemność przy czytaniu tego, jaką czytały, jaką czułem przy czytaniu e, Pana Samochodzika i Tajemnic Fromborka. O. I, I dla mnie to był podobny, jakby podobny stosunek ilości humoru do przygody tutaj. Wiadomo, tu jest troszkę inaczej, bo są wampiry i tak dalej. Mhm. E, natomiast ja się świetnie bawiłem. Ja się bawiłem dobrze i tutaj e, może ta moja taka końcowa ocena jest troszeczkę niższa z powodu tego, że się na bardzo mocno na ten komiks. Tak bardzo, że pamiętasz, wspominaliśmy o zapowiedzi tego komiksu, gdy Mike Mignola stwierdził, że e, w sumie jednak nie idę na emeryturę i zapowiedział pana Higginsa, a później zapowiedział też kolejne rzeczy, tak bardzo, emery, tak bardzo emerytura. Pamiętam, że wtedy. Jazaki ze swoimi filmami. Tak, jeden. Pamiętam, że wtedy no tak się zajarałem zapowiedzią tego komiksu, że nie, nie sprawdzałem ani stron przykładowych, ani żadnych innych praktycznie danych dotyczących tego komiksu. Więc troszeczkę się rozczarowałem, gdy dostałem go do ręki. I był taki cieniutki i w ogóle i.. E nie wiem, wydaje mi się, że po prostu zbyt dużo sobie obiecywałem po tym, po tym komiksie, w momencie, gdy dostaliśmy po prostu sprawnie napisaną, fajną historię, zabawną bardzo, a ja spodziewałem się nie wiadomo czego, więc tutaj też ta końcowa ocena to jest troszeczkę moja wina, więc cholera, nie sugerujcie się mną, słuchajcie Andrzeja. Tak czy siak warto, warto to przeczytać. Tak i wyda wydawnictwo Stop Comics kolejny raz dostarczyło bardzo fajną rzecz, Czekam na, czekam na wrzesień i, i ich powrót po wakacyjnej przerwie, bo rzeczy, które zapowiadali w ostatnich tygodniach, no też wydają się być bardzo ciekawe. No i oby tak dalej, prawda? Tak, Wydawnictwo non stopkowniks na pewno bardzo mocno i bardzo fajnie wyszło na polski rynek. Oby tak dalej. To co? Widzę tutaj coś polskiego. Tak, nawet. Po Twojej e lewicy. Po mojej lewicy? Lewaku. Mocne słowa. Eee, no, Ja dzisiaj powiem o dwóch pozycjach z wydawnictwa komiksowego i nie będę utrzymywał tego niby w formie zagadki, ponieważ na miniaturze filmiku widzicie, jakie są to pozycje. I w rozpisce również. I w rozpisce również. Eee, natomiast pierwszą, o której chcę powiedzieć, jest w sumie świeżynka eee, od wydawnictwa komiksowego. Ja, Nina Szubur. Tak, rzecz, gdzie tego przecinka ja uparcie nie widziałem przez dłuższy czas. Nie w wiem, sensie widziałeś Janina? Tak, widziałem Janina Szubur i no, aha, fajnie, no ale ja jestem, ja jestem sobą, jakbym czegoś nie pokręcił, to bym nie był sobą wtedy. O. A, I e, za całość odpowiada Daniel Chmielewski, natomiast e, komiks jest na motywach powieści Olgi Tokarczuk Anna In w Grobowcach Świata. Ja tak wtrącę. Mhm. Ja uwielbiam to, co wydawnictwo komiksowe robi z promowanie swoich komiksów. Bardzo mi się to podoba. Tą robotę, którą odwalili przy totalnie nienostalgii, no to chyba oprócz Egmontu nikt nie jest w stanie zrobić tak dobrej roboty, jeśli chodzi o promocję no i, i kultury gniewu. O. I tutaj teraz przy premierze Janina Szubór też widziałem strasznie dużo spotkań i promowania tego komiksu i to, bardzo mi się to podoba. W czwartek było spotkanie premierowe, co też uważam za e, świetny pomysł. Były filmiki na YouTubie z unboxingu palety z komiksami. Mhm. Więc bardzo faktycznie fajnie przeprowadzone. I po raz kolejny adekwatne do tego, co dostajemy. Nie jest to przedmuchany marketing i dostajemy a, Tylko to jest świetny komiks. Okej, okay. rozwiniemy się. A muszę powiedzieć, że nie czytałem książki Anna Inn w Grobowcach Świata. Natomiast teraz wiem, że będę chciał ją przeczytać, żeby zobaczyć te lekkie różnice, no i całą historię sobie tutaj jeszcze poznać. Daniel Chmielewski odwalił niesamowitą robotę. Format tego komiksu, to jak się go czyta, to, że mamy tutaj pewne wtrącenia, że komiks jest wydany poziomo. Natomiast co jakiś czas w rogach znajdziemy informację, że należy komiks przekręcić. I wtedy możemy przez pewien czas go odczytywać pionowo. Mhm. I jest to niesamowicie wykorzystane, czy do właśnie wstrząsających momentów, które teraz tu pokazuję, a wy sobie przeczytacie, jak kupicie ten komiks, bo to, to jest um, clue tej recenzji. Mhm. Tak naprawdę, że to jest coś, co trzeba, e, trzeba znać. Um, zanim powiem dokładnie jeszcze, kiedy to jest świetnie wykorzystane, po, um, postaram się mniej więcej... Y, powiedzieć o czym jest komiks. Komiks jest o mieście Uruk, y, które jest bardzo takim utopijnym miastem na pustyni, bla, bla, bla, bla, bla. nie spoilerujemy, nie spoilerujemy, y, y, które jest podzielone na trzy miasta. I miasto, które jest y, najniżej M3, czyli podziemia, jest takim turboslumsem, trochę takie lipiny można powiedzieć, jeśli ktoś nas słucha z Lipin, to bardzo przepraszam. I później jest M2 i M1, które jest takim już szczytem, który możesz osiągnąć w społeczeństwie. No i oczywiście są pewne granice, bardzo ładne alegorie oczywiście do jakby podziałów społecznych tutaj są, że z M2 do M1 ewentualnie możesz jeszcze przejść, natomiast jak jesteś na samym dole, to zostajesz. Na, na samym dole. Całość jest okraszona taką hmm, takim bardzo przystępnym science fiction, bym, bym powiedział. Mocno rozwinięte społeczeństwo, ale nie na tyle rozwinięte, żeby zatrzeć podziały, więc idealnie to, gdzie zmierza nasze społeczeństwo. I wszystko jest na bazie sumeryjskich legend, co, jak wiesz, bardzo lubię gry słowne. Mm, bardzo mi się po, e, podoba, dlatego że Anna In w Grobowcach Światach e, to Inana jest tą boginią w micie. E, w Polsce chyba częściej pojawiała się jako Isztar w podręcznikach i mitologiach. Natomiast e, Inana, która tutaj się oczywiście pojawia, miała w, w tym micie o zejściu właśnie do podziemi, gdzie spotyka swoją siostrę i z nią walczy. I tutaj jest podobnie, tutaj mam, mam prawo to powiedzieć, że ona decyduje się do zejścia do M3, mhm. a później mhm. różne rzeczy z tym związane. Jeśli ktoś zna e, mit o Ishtar i o jej zejściu do podziemi, to będzie wiedział mniej więcej, co się wydarzy, ale jest to tutaj przepięknie zmienione. I sama Nina Szubur, e, Nin Szubur była wezyrem mhm. e, Inany. Co za nazwa, człowieku. To. I teraz jeśli chodzi o ten podział miasta, kiedy je widzimy pierwszy raz, też jest pokazane pionowo w tym komiksie, co robi niesamowite wrażenie. Z tym, z tym właśnie podziałem jeszcze bardziej go hmm, piętnuje, można powiedzieć, przez to, że on jest aż tak rozciągnięty przez, prze, przez te strony. To robi niesamowite wrażenie. I... Świetnie jest poprowadzone i przepięknie zaprojektowane, jakby ścieżki, po których masz się poruszać w trakcie czytania. Kiedy jest też plansza, że jakby wychodzimy, też taka biała linia prowadzi się z tym, co się działo tutaj. Chociażby mm -hmm. to powiększenie, gdzie bohaterki wchodzą. Super sprawa. Komiks jest. Um, przeczytałem go pierwszy raz, jak tylko przyszedł a później przeczytałem go wieczorem. I na następny dzień w sumie też go przeczytałem, bo za każdym razem miałem wrażenie, że jest coś, co mogłem przegapić w tym komiksie i zrobiło to na mnie naprawdę piorunujące wrażenie. Każdemu mogę go polecić. Już jest bardzo, bardzo wysoko w moim, w moim prywatnym rankingu. Graficznie jest przepiękny i ten kolor ziemi który się tutaj tak przewija, takiego e, piasku, gliny. E, zresztą podobny kolor do tego, jak kładka jest zrobiona. Um, nie, nie wiem, jak głupio to brzmi, ale według mnie podbija sumeryjskość tego, skąd się wzią, wzią, wziął ten mit. E, po prostu jest, jest ziemny, jest blisko nas i to wszystko, co jest tutaj przedstawione, prawdopodobnie ma szansę się kiedyś wydarzyć, co. No, różnie będzie można odebrać. Natomiast jest piękną analizą całego społeczeństwa, jakby zachowań, które nami kierują i no, takiego mocnego podziału, który do tej pory został w społeczeństwie, pomimo tego, że wszyscy się zarzekają, że jest inaczej. I winszuję Danielowi Chmielewskiemu i wydawnictwu komiksowemu, bo to jest przepiękny album i jeden z najlepszych, jakie czytałem w tym roku. I nie tylko w tym roku. A może właśnie tak jeszcze parę słów o warstwie edytorskiej, tak, tak to nazwijmy, no bo ja muszę powiedzieć tak, ja Nina Szubór, widzę teraz to przed oczami mam metr dosłownie przed sobą ten komiks, ta małpa poszła do nieba też bardzo fajnie wygląda, wszechksięga to już w ogóle wow, jeśli, jeśli wydawnictwo komiksowe ma zamiar tak działać dalej jak działa obecnie, czyli wydają no, dużo mniej komiksów niż w początkowych okresach swojej działalności ale za to m, gdy dostajemy je do ręki to jest takie Whoa! to ja nie mam nic przeciwko ja to też nie mam. muszę powiedzieć że w tej naszej rankingowej kategorii gdy było podsumowanie roku to była kategoria najlepiej wydany komiks prawda. Ile? Będziemy musieli w tym roku przemyśleć jeszcze raz te kategorię, jak je nazwać. Tak, tak, oczywiście to, to przemyślimy, gdy już przyjdzie czas, ale po prostu wydaje mi się, że no, tutaj będzie w tym roku rywalizacja pomiędzy komiksami wydawnictwa komiksowego, ponieważ no to co widzę robi naprawdę gigantyczne wrażenie. Tak i e, jeśli sobie mm, zobaczysz osoby odpowiedzialne za ten album, to oczywiście Daniel Chmielewski Wiadomo. Tak, migał mi na Facebooku, tak. E, na, natomiast redaktor prowadzący, Wojciech Szod, opracowanie fontu, a font tutaj jest niesamowity, e, Jarek Obważanek, kołamacza. E, niesamowita okładka Alicji Kobzy z Poważne Studio, e, no, nie mogło wyjść inaczej niż, niż wybitnie. To jest naprawdę wspaniały, e, wspaniały album i... E, Chciałbym, żeby był po angielsku, bo to jest coś, czym powinniśmy się chwalić. Wszędzie, tak naprawdę. Bardzo polecam. I oby tak było. Natomiast w przerwie pomiędzy jednym a drugim komiksem wydawnictwa komiksowego, o których ty... Wiem, tak, za dwa tygodnie ty będziesz chyba mówił o jakimś. Tak, tak, tak. Jak go w końcu doczytam. Ja chciałbym zwrócić uwagę waszą, drodzy słuchacze, na komiks wydawnictwa Team of Comics. Mianowicie taki cieniutki, on tam ma ile, raptem 500 stron, o, szybciutko to można ogarnąć, lżejsza od swojego cienia autorstwa Katie Green. Um, Katie Gr Green, która zresztą przy okazji premiery tego komiksu pojawiła się w Polsce um, i jest to historia um, autobiograficzna o, o walce um, głównej bohaterki z przypadłościami żywieniowymi ponieważ nie możemy tutaj mówić tylko i wyłącznie o jednej chorobie tylko raczej co najmniej o dwóch ale tutaj znowu nie, nie, może nie, nie powinienem tak bardzo opowiadać o tym co się dzieje na, na kartach tego komiksu. W każdym razie lżejsza od swojego cienia. Gdy pojawiła się tylko zapowiedź byłem już bardzo mocno zainteresowany przykładowe strony nie urwały mi niczego, ale przy, przypadły mi do gustu, ponieważ to jest taka kreska Katie Green, z tego co się dowiedziałem dzięki biogramie za, zawartym na końcu tego tomu, ona t, zajmuje się, zajmowała się także zinami i e, ogólnie moim zdaniem, nie, nie żebym teraz stwierdził, że zinowa kreska jest jakaś gorsza, tylko po prostu tu widać, że e, to jest takie to jest jak najbardziej profesjonalna praca ona zresztą była wspierana przez wiele różnych instytucji w, w oryginale. Tutaj jest jednak taki zadzior takiego właśnie rysunku który bardziej mi się kojarzy z produkcjami niezależnymi takimi właśnie wydanymi własnym sumptem. Trudno mi jednoznacznie określić co dokładnie mam na myśli. Po prostu otworzyłem sobie lżejsza od swojego cienia no i właśnie tak mi się od razu rzuciło w oczy to, że to jest autorka, która jak najbardziej pasuje swoją kreską, swoim stylem prowadzenia opowieści do takich publikacji zin zinowych. Nie widzę w tym nic złego zresztą, jak z, jeśli słuchacie naszych odcinków od jakiegoś czasu, no wiecie, że się z zinami generalnie jaramy, więc jeżeli mówię tu, mówimy tutaj o czymś zinowym, to jest to z reguły jak najbardziej plus. I znowu nie wyłączyłeś dźwięku. Ty. Bo tu się, no nieważne. Okej, okay, rozumiem. W każdym razie lżejsza od swojego cienia jest historia walki z anoreksją i, i następstwami tej, tejże ciężkiej choroby, a także właśnie innymi przypadłościami, innymi zawiłościami losu. Generalnie całość jest taką 500-stronicową historią przypadku, który jest jakby to powiedzieć, może nie jest jakiś szczególnie oryginalny ponieważ tego typu historie widzieliśmy i w filmach, i w książkach i teraz także na kartach komiksu, ale jest to historia tak fajnie opowiedziana, z tak żywymi prawdziwymi postaciami, no zresztą powieść autobiograficzna, że no trudno się w ten komiks nie wkręcić w jakimś stopniu i nie kibicować głównej bohaterce w walce z problemami jakie ma z własnym ciałem, z akceptacją tegoż i wieloma innymi rzeczami, które po drodze się dzieją nie jest to komiks, który jakoś mocno zaskakuje nie jest to komiks, który moim zdaniem wyrywa z butów i po prostu poz pozostawia z, z opadniętą szczeną, nie, że nie możecie się pozbierać jeszcze przez dłuższy czas, ale jest cholernie solidny, jest strasznie prawdziwy, jest e, wesoły tam gdzie być powinien, jest taki smutno przygnębiający tam gdzie być powinien. E, te proporcje są bardzo fajnie zachowane, e, całość jest mm, narysowana fajnie sprawnie, właśnie tak zinowo jak już wspomniałem, ale jest tu parę takich momentów, w których no pomysłowość autorki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Bardzo mi się podobają strony, w których pojawia się tak jakby choroba. Choroba, która jest tutaj przedstawiona jako takie maziaje. Jakbyś jak, jak jak to określił, to co tutaj widać? Bo mm, uważam, że słowo maziaje nie, nie do końca od, o, odpowiada. Taką chmurę bazgrów, tak, taki, tak, e, dokładnie, dokładnie o to chodzi. w dym z kresek. Tak, w, każdym, w każdej scenie, w której głównej bohaterce mm, choroba doskwiera coraz mocniej jest tego coraz więcej i to właśnie pokazuje jak e, mocny wpływ miało to na codzienne e, czynności głównej bohaterki, e, gdzie zjedzenie jabłka czy zjedzenie jakiegoś śniadania w drodze do szkoły urastało wręcz do heroicznej misji, która niekoniecznie musiała kończyć się powodzeniem i mm, całość lżejsza od mojego cienia mm, no, wchłonąłem ten komiks, ja wiem, w godzinkę może nie, no, tro, troszeczkę więcej to jest jednak 500 stron, to nie idzie w, w, w, w godzinkę em, ogarnąć ale to jest jeden z tych komiksów, który jak zacząłem, tak już nie umiałem skończyć, yy, znaczy oderwać się od niego, dopóki nie, nie, nie doszedłem do samego końca. Yy, nieraz wspominałem, przynajmniej takie mam wrażenie, że nieraz wspominałem, że sobie komiksy generalnie dawkuje, tak nie wiem, po 100 stron, 150, są takie rzeczy, które mi się strasznie podobają, ale mimo to nie umiałem jakoś przerobić ich za jednym, za jednym razem. Chociażby dawny komiks polski tom czwarty, który mi się strasznie podoba, ale no kurczę, tej księgi nie szło przerobić na raz. Tak lżejsza od swojego cienia usiadłem, przewracałem kolejne strony i nagle się okazało, że przeczytałem cały za jednym razem i z chęcią do niego wrócę. Jest wydany bardzo fajnie, jest, jest pomimo tego, że tak gruby komiks ma miękką okładkę, taką wydawałoby się nieszczególnie mocno solidną, to wydaje mi się, że jednak jest to rzecz, która spokojnie przetrwa dłuższy, dłuższy okres czasu, o ile nie będzie się, nie wiem, rzucać tym komiksem o ścianę. Wydaje mi się, że szkoda ściany, to jest jednak też, też bardzo, bardzo solidnie. Ja chyba mam prosto spiekła też od Timofa pierwsze wydanie w miękkiej oprawie. Nie wiem, czy to było pierwsze, czy drugie, nieważne. I do tej pory się trzyma, a to było dawno, dawno temu. No. Tak, dawno temu. W każdym razie, jeśli chodzi o... Mm, Wydawnictwo Team of Comics to jest to kolejna bardzo fajna rzecz. Tak jak wspomniałem nie jest to może dla mnie coś co całkowicie odmieniło moje życie, ale jest to z pewnością rzecz do której wrócę. I nie przeraża mnie kolejny, kolejny, to, że kolejny raz mam zamiar się zmierzyć z 500 stronicowym komiksem, ponieważ jest po prostu bardzo dobry, bardzo solidny, bardzo fajnie narysowany. No i... Troszeczkę żałuję, że na się do tej łodzi nie, nie, nie do, łodzi, Warszawy. Do, do Warszawy. No, że nie, nie, nie pofatygowałem. Tak, nie pofatygowałem, nie zajechałem tam, ponieważ byłoby bardzo fajnie, gdybym miał tutaj jakiś autografik, prawda? Pani Katie Green. Bardzo fajna rzecz. Jestem absolutnie z czystym sumieniem w stanie w stanie ją polecić. Jeśli chodzi o cenę okładkową, to jest 110 zł. Z rabacikami dużo taniej, więc. Nie ma co się zastanawiać. Fajna rzecz jest i jak najbardziej polecam. Wracamy do wydawnictwa komiksowego. Wracamy prawda? do wydawnictwa komiksowego i tym razem jest to Ta małpa poszła do nieba. Gosi Kulik. Małp Gosi Kulik, jak jest napisane na okładce zresztą. I Orany. Nie, to... że się spoufalasz czy coś. Nie, nie że się spoufalam. <laughs> e, tylko... Um... Bardzo dawno nie, nie zdarzyło, bardzo często się zdarza, że czytam komiks z zainteresowaniem oczywiście, bo tego są te komiksy przecież, mhm. ale bardzo rzadko się zdarza, że w trakcie lektury m, jestem tak targany uczuciami, jak e, przy tym komiksie. E, komiks opowiada o parze, o Janku i Kryśce, e, którzy stracili ukochaną córkę tylko, że ta córka była małpą. No, zdarza się. I y, za pomocą takiej jednej alegorii, bo tutaj Janek y, no, nie mógł zapewnić innej córki, innego dziecka, y, i za pomocą tej jednej alegorii y, pokazania bardzo hmm, na wyrost, powiedzmy, y, tego, że jakaś rodzinna, y, jakaś rodzinna, że jakaś rodzina jest inna, Trochę dostajemy też, po raz kolejny, <grywa> analizę społeczeństwa i jakby trochę tej, nie, nie wiem jak to nazwać, czy naszą kulturą, trochę taką zaściankowością, pojawiają się tu zwroty i zdania, które każdy z nas zna i zdania, które no, doprowadzają cię do takiego wewnętrznego szału jak Ludzie będą gadać. Okej. I no. Ze mną się nie napijesz? Co miałem powiedzieć? Nie, Przecież... Serio, ze mną się nie napijesz? Działa na mnie jak płachta na byka, Ojej. No nie, nie dziwię się. Znasz też moje podejście. <słuch> tak, więc. Tak. I bardzo dużo takich rzeczy, z którymi się spotykamy w społeczeństwie. Ja mam to szczęście, że w moim jakby gronie znajomych i rodziny nie występują takie rzeczy, że, to, że ludzie będą gadać, co się będzie działo, że trochę trzeba żyć na pokaz, żeby wyglądało, że wszystko jest normalnie, czemu nie jesteś normalny. Pozdrawiam moje sąsiadki z piętra niżej. <laughs> e, I tak dalej, i tak dalej. E, I to jest bardzo... Mm, odczuwasz dyskomfort czasem, czytając ten komiks. Taki... E, Dyskomfort, którego jakbyś nie odczuwał, oznaczałoby to, że coś jest nie tak z Twoją empatią. Że może powinieneś się zastanowić, czy, czy jesteś dobrym człowiekiem, jeśli niektóre rzeczy cię nie ruszają. I ten komiks jest w stanie to wywołać. Przechodząc trochę do warstwy graficznej. Rysunki są idealnie. Rysunki idealnie odwzorowują to, o czym jest komiks nie są super przepiękne i tak dalej i tak dalej, są brudnie prawdziwe, bym powiedział. I też sposób kolorowania, sposób kadrowania, że wygląda to dla mnie trochę złożone z pocztówek widać też jakby ilość, ponieważ Małgorzata Kulik ilustrowała książki. To przy okazji też, co cenię, w wydawnictwie komiksowym są wypisane inne pozycje autora w stopce. Mhm. Więc ilustracje były fontanny i muszle, głośne zniknięcie, chore historie i niezłe ziółko. I aż trzy z tych pozycji były w 2017. No więc e, kolory są bardzo stonowane, wyglądają trochę jak na czerpanym papierze. Widać też warsztat, który pewnie daje ASP w Katowicach. I jeszcze jeszcze bliżej no. sercu w takim razie, e, no ale kadry i opowieść o, obrazkami jest e, tutaj niesamowita, te lokacje, które się pojawiają, e, zbliżenia, e, moment, który bardzo polubiłem, czyli kiedy jest e, krzyżówka i kratki, krzyżówki przechodzą w kratę na koszuli, super, ba mm. bardzo mi się to zagranie podobało i... Taki swojski brud <grym> powiedział, że często panuje w ilustracjach np. mieszkań, bloków itd., itd. I te postacie, właśnie Janek i Kryśka i ich przejścia, mm, z Jankiem się bardzo zżywasz w pewnym momencie. I jest ci go bardzo szkoda. Przynajmniej mi było go ba bardzo szkoda, kiedy czytałem ten komiks. Nie ze wszystkimi jego posunięciami się y, zgadzałem ale następuje taki moment przełomowy w komiksie, którego naprawdę się nie spodziewasz. O, i to jest też taka kwintesencja e, jakiejś nienawiści doteściowej, która jest uzasadniona. I W tym komiksie to, to świetnie widać. E, bardzo poruszający komiks, na pewno do niego wrócę nieraz, ale w związku z tym, że niesie ze sobą aż taki ładunek emocjonalny, to chwilę będę musiał odczekać, ponieważ daje bardzo, bardzo dużo do myślenia i do przeanalizowania sobie niektórych zachowań i w społeczeństwie, ale także naszych zachowań, jak my się zachowujemy, ponieważ milczenie w krzyku niepokoi, jakoś tak to było kiedyś powiedziane, że na niektóre rzeczy może bardziej by trzeba zwracać uwagę, no, przepiękny jest. Na, na, naprawdę wywiera duże wrażenia. Bardzo mi się podoba, tak no. jak teraz patrzę na ten komiks, jeszcze go nie czytałem, ale z pewnością to nadrobię. Napisanie na okładce i na grzbiecie Małp Gosia Kulik. Bardzo fajne. Tak, ba bardzo. Małp Gosia też jest tą hmm. małpką, która była córką głównych bohaterów. Mhm. I sama kolorystyka podbija też przekaz komiksu, piękny podział na kadry, piękne opowiadanie tymi obrazkami, jakieś małe wtrącenia, które sprawiają, że jest ci jeszcze bliższych chociażby słoiki z grzybami, które się tutaj pojawiają. No i ta piękna gra kolorami, kiedy mamy praktycznie całe pomieszczenie w jednym kolorze, ale jest ta biała żonobika, białe slipy. I włosy na nogach. Deszcz jest pięknie narysowany, przechodzący przez wszystkie kadry. Właśnie takie małe zabiegi, jakby podbijają dla mnie jeszcze bardziej estetykę i wartość graficzną tego albumu. To, że autorka balansuje pomiędzy takim realizmem, a czasem absurdem, jak płacz, kryśki. Która płacze tak długo, że zatapia mieszkanie, coś oczywiście tam nie dzieje i tak dalej, ale tak to jest przedstawione y, w rysunkach. Bardzo fajnie, takie właśnie wtrącenia absurdalne y, podbijają uczucia, które mają przekazać bohaterowie. Z całego serca polecam komiks. No więc, a tak, y, nie, nie, nie. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ Janina Szubur i. Komiks, ja komiks, komiks Gosi, gosi kulik, Czy de, postawiłbyś któryś wyżej, któryś niżej? Bo oba po prostu same, same superlatywy A, mówisz, ale... Nie, nie, nie lubię czegoś takiego robić, wiesz? To jest mhm. chyba to, o czym kiedyś y, rozmawialiśmy z wystawianiem y, ocen za pomocą cyfr. Że to nie do końca nie, nie do końca ma sens. Tak jak przy filmach nie do końca ma sens wystawienie, y, pff, powiedziałbyś, że O, Łowca i Jeleni to jest film 9 na 10, ale Ace Ventura Zew Natury też jest filmem 9 na 10 i jest pewien dysonans pomiędzy <laughs> tak. tymi rzeczami. Tutaj akurat oba komiksy są y, bardzo... Do, dotyczą poważnej tematyki, a nie jeden jest o wojnie, a drugi o wychodzeniu z tyłka nosorożca, e, więc w pewien sposób tu, tu, tutaj tematyka aż tak bardzo nie odbiega, natomiast um, Janina Szubur jest bardziej o całym społeczeństwie i o, o całym społeczeństwie świecie, jakby o trochę takiej e, socjologii, o budowaniu relacji i tak dalej. A, a ta małpa poszła do nieba, to są tacy rodacy, tylko nieśmieszni. Mm, okay. I, i, I jeśli chodzi o poziom, e, jakby tego brudu i takiego poczucia trochę wstydu, że kurczę rzeczywiście ludzie tacy są, nie powinno tak być. E, oba są bardzo poruszającymi e, komiksami. Jani na Szubur bardziej porusza, jakby jak się zastanawiasz nad tym, co może się stać ze światem. Natomiast y, komiks Gosi Kulik y, jest bardziej przerażający, bo mógłby się przydarzyć na przykład u twoich sąsiadów. Wie, więc myślę, że w, te, w ten sposób. To jest to, co Wybrnąć. jest teraz. Janina Szubur jest ewentualnie wizją przyszłości dla mnie. Wybrnąłeś, ok. Dziękuję. Natomiast w poprzednim odcinku podcastu wspominałem o komiksie Vampiry, wydany, wydany przez wydawnictwo Mucha Komiks, który był jednym z dwóch komiksów zupełnie nowym, nowych w ofercie w Muchy. Ze względu na to, że to wydawnictwo dotychczas się działo na rynku amerykańskim, wydawali Marvela, troszeczkę DC, gdy jeszcze mogli, teraz mocniej Image, także troszeczkę Dark Horse i innych wydawnictw, natomiast europejskich rzeczy nie było. Mhm. I nagle poja pojawiała się zapowiedź dwóch komiksów, jednym były właśnie wspomniane wampiry, natomiast drugim twierdzi Pereira. Komiks, gdzie jak zwykle w swoim stylu gdy zobaczyłem pierwszą zapowiedź, mówię ha, twierdza Pereira, ciekawe co to może być, nie? Ech, ten ta nieznajomość literek na podstawowym poziomie jest zawsze zabawna no i twierdzi Pereira autorstwa Pierre-Henriego Pier, Pier Gomonta na podstawie powieści Antonia Tabuczego jest komiksem o tytułowym bohaterze, czyli dziennikarzu o nazwisku Pereira, który w 1938 roku prowadzi dodatek kulturalny do pewnej rozwijającej się dopiero gazety Rok 1938, no jak wiadomo tuż przed II wojną światową, w Portugalii wówczas były bardzo ciężkie czasy, tam się umacniała nacjonalistyczna, nacjonalistyczne rządy Salazara, strajki były tłumione, no generalnie było bardzo nieciekawie, policja, kapusie, donosiciele na każdym zakręcie i Pereira żyje w tych czasach, nie, nie, jest, nie jest w jakiś sposób że politycznie nakierunkowany, aczkolwiek widać, że pewne rzeczy mu przeszkadzają. Przy okazji dowiadujemy się już na samym początku, że jest to dość samotny człowiek, który po śmierci swojej żony z nikim nigdy się nie związał. Przez tą samotność można powiedzieć troszeczkę jakby to powiedzieć używając odpowiednich słów, bo nie chcę powiedzieć, że mu odwala. Tylko, że z powodu tej samotności... Trochę zdziwaczał. Tak, troszeczkę zdziwaczał, ponieważ na przykład widzimy sceny, w których wyobraża on sobie jakieś mikro wersje swojej postaci, które mu doradzają niby niczym ten diabełek i aniołek na ramionach co siedzące, co często widzimy w animacjach, bajkach, tudzież... Albo zły krąg i mały krąg. Do, tak, dokładnie tego typu rzeczy. Mhm. Pewnego dnia dochodzi do zdarzenia, dzięki któremu poznaje młodego chłopaka oraz jego dziewczynę i oni, ta dwójka młodych ludzi są bardzo z kolei politycznie nakierunkowani, oni opowiadają się przeciwko reżimowi, chcieliby coś zmienić w Portugalii i spotkanie z tą dwójką młodych osób sprawiają, że w, Peire, w Pereirze budzą się pewne zachowania, których dotychczas nie spodziewał się, że stać go na dokonanie takich czynów, których będziemy świadkami czytając dalszą część tego komiksu. I to, to, co mi się straszliwie podobało w twierdzi Pereira, to jest rzecz taka, iż ten główny bohater, pomimo tego, iż jest taki właśnie taką mieszanką osoby dystyngowanej, inteligentnej, ponieważ jest to zdecydowanie osoba inteligentna, taka trochę wycofana względem reszty społeczeństwa, a z drugiej strony jest to człowiek właśnie taki mający pewne złudzenia, yy, widzący rzeczy, który, któ których nie ma i wynika to nie z powodu tego, że jest szalony, tylko właśnie z powodu tej zwykłej samotności. Wydaje mi się, że nie chciałbym się przekonać na własnej skórze nigdy, ale wydaje mi się, że gdy ktoś jest bardzo długo samotny, to może faktycznie odpływać w pewną, w pewną taką strefę nierealności. Też chyba zależy, jaka to jest samotność, prawda? Kwestia, czy m, budzisz się sam, czy na przykład nie masz przyjaciół, jesteś pustelnikiem, albo jak jacyś a, święci, siedzisz na słupie i stajesz się świętym. Znaczy, tutaj e, nie ukrywam, że m, Pereira jest takim bohaterem, który też chciałby mieć więcej znajomości, ale też nie jest w stanie ich sam nawiązać, ponieważ oczekuje od drugiej osoby strasznie A, wysokiego proszę. poziomu. I jest taki moment, w którym jest w sanatorium główny bohater i poznaje tam lekarza, który jest bardzo inteligentnym człowiekiem i, i pojawia się tam taki moment, że o, wreszcie jest to ktoś, z, kimś, z kim można porozmawiać, więc e, chociaż Pereira nie jest jakimś hamem, czy prostakiem czy patrzącym z, z wysokości na innych to jednak no, ma pewne takie nawyki, które sprawiają że jest mu trudno nawiązać te, te kontakty, no ale nie o, tym, nie o tym jest komiks, komiks jest o tym jak właśnie taka jednostka może w pewnym momencie dość niepozornym czynem wpłynąć na umysły całej masy ludzi i pod tym kątem ten komiks jest świetny, ponieważ obserwujemy moment, momenty, w których Pereira stara się pogodzić z tym, że to, co chce zrobić, musi być zrobione. I to mi się właśnie bardzo podoba. Bardzo mi się podobało również to, jak fajnie rozwijała się relacja pomiędzy głównym bohaterem, a tą dwójką młodych osób, o której wcześniej wspomniałem. Gdzie jest to taka mieszanina zawodu, troszeczkę takiego tatusiowania, ale z drugiej strony też jest, przebija się w miłość w pewnym momencie, chociaż czy jest to na pewno miłość, a, albo czy jest to wyobrażenie o niej, to nie jest do końca powiedziane, tutaj mamy bardzo dużo niedopowiedzeń, jeśli chodzi o pewne wątki, trzeba też przy tym komiksie myśleć i to jest, część wspólna z wampirami, chociaż zupełnie inna tematyka, no ale wampiry są taką, były taką pozycją, w której dużo trzeba było sobie dopowiedzieć, samodzielnie interpretować i tutaj też tak jest, ponieważ ja podczas lektury często się zastanawiałem, czy to, co robi Pereira jest nacechowane tym, że on uważa, że tak powinien zrobić, czy on po prostu naprawdę chce to zrobić. I pod tym kątem bardzo mi się ta lektura podobała. Rysunkowo super. Po prostu y, jestem wielkim fanem tego jak ten komiks jest narysowany. Dla no, mnie te kolory tutaj to tak, jest tak, coś to, niesamowitego. To, to, to słońce tej Portugalii, które tutaj mm -hmm. zostało pokazane dzięki tym kolorom no jest, jest niesamowite. Ale gdyż... też ta scena w ogrodzie y, z, to, z tą jakby wielowarstwową zielenią też, też jest super. Tak, Prze jest, przepiękne jest. To jest akurat właśnie scena w, w tym szpitalu, mm -hmm. y, o którym wcześniej wspomniałem. Y, sa, to jest sanatorium i no, kolor tutaj świetnie odgrywa y, swoje, swoje, swoją rolę, ale też bardzo mi się podoba ta taka cieniutka kreska, bo to nie jest jakaś taki gruby, to, topor, mm -hmm, topornie mm -hmm. narysowany komis, tylko jest taka, ta, taka cieniutka kreseszka, która jednocześnie y, daje szansę twórcy pokazać masę szczegółów, no ale z drugiej strony już po samej okładce to widać, że twórca nie, nie stara się jakoś szczególnie mocno pokazać tych detali że oparcie jak ja jestem kozak tutaj narysuje każdą cegiełeczkę osobna ale z ale z drugiej strony to co wydaje się takie troszeczkę niestaranne jest jednocześnie świetnie zaplanowane i bardzo celowe ale to też chyba taki optyczny zabieg prawda bo mhm. po samej okładce jak jesteśmy blisko widzimy szczegóły i cegły i tak dalej mhm. a im bardziej się oddala plan tym mniej szczegółów jest w tym rysunku tak, tak. To, to te też, też te, bardzo to fajnie. Ogólnie okładka mi się strasznie podoba też dzięki tym o, Tak, tym te, wzorkom, cenia, no, no, no, te wzorki, no, które ładne. tutaj, no, no, no rewelacyjnie. Mm, zwłaszcza że białe komiksy tak naprawdę rzadko się trafiają, nie? Chyba okładki. Tak, tak. No, Day Tripper jest tak, trochę się, biały, Day Tripper mi się tylko tak te na szybko nasuwa. I Hellboy przy... Wyspa. Hellboy Wyspa. Także znaczy, no podejrzewam, że ja będę to mieć w czarnej okładce, prędzej czy później. Tak, no. Jak najbardziej, <coughs> ale co jest mija faktu, że wyróżnia się. Mhm. I też bardzo mi się podoba to, że ten komiks jest komiksem oczywiście ale jednocześnie ma, ma strasznie dużo książkowej narracji. i To jest, jest na podstawie opowiadania. Tak prawda? tak jest na podstawie powieści, powieści. E, Antonia Tabutsiego już o tym troszeczkę wcześniej wspomniałem ale bardzo mi się podoba to że jest nieraz między kadrami takie wtrącenie narratora tak jak pomiędzy dialogami w książce są właśnie jakieś tam opisy e, danej sceny jak się postać czuła jak się postać zachowała i e, stąd podejrzewam też e, tytuł komiksu, jak i, jak i opowiadania, na, na powieści na podstawie której powstał. Ponieważ strasznie dużo tych narracyjnych wtrąceń rozpoczyna się od z dwóch słów. Pereira twierdzi, że coś tam zrobił, że tak wyglądał, że to usłyszał i to Pereira twierdzi jest ob obecne w komiksie praktycznie non stop. Troszeczkę się zastanawiałem nad tym, dlaczego komiks się w takim razie nazywa twierdzi Pereira, a nie Pereira twierdzi, ale to jest, to jest żadna różnica. E, sens tytułu jest jak najbardziej zachowany. Bardzo mi się, bardzo mi się podoba e, to, że no, taki dość nietypowy tytuł, poni ponieważ można powiedzieć, że jest to początek zdania, tak? Pier pierwsze słowa, e, jakiegoś zdania. M bardzo fajnie to tutaj zagrało. No, gdybym miał jakoś porównać twierdzi Pereira i wampiry to znowu bym powiedział, że to są komiksy zupełnie o czym innym, ale jednak mimo wszystko, gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj mam kasę tylko na jeden z nich, który, który wybrać, to jednak powiedziałbym twierdzi Pereira, że jest tym komiksem z tej dwójki, który bardziej mi przypadł do gustu. Oczywiście, no wiadomo, są gusta, różne o gustach się nie dyskutuje, ale mi się zdecydowanie ten komiks bardziej podobał. Jeśli ktoś wolałby chyba akcję, to bardziej by się w wampirach odnalazł. Tak, tak, to zdecydowanie. Mm. Ale kurczę, no nie wiem, bo, bo oba, oba są rysunkowo świetne, oba są bardzo dobrze napisane i no tylko są z kompletnie innej bajki. Jak tyłek tak. nosorożca i Wietnam. <gry> Dokładnie tak. Dla mnie, twierdzi Pereira, to jest takie 8 na 10. <śmiech> Wampiry to też są 8 na 10, ale jakbym miał zestawić te komiksy ze sobą, to jednak bardziej mi się podoba, twierdzi Pereira. I kolejny komiks od wydawnictwa Mucha, który no po prostu jest rewelacyjny. Czyli też dobra droga, żeby. Tak, tak. I tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, jeżeli Mucha ma zamiar publikować więcej takich komiksów, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko, oby tak było. No, jeśli chodzi o jakość wydania, no to standardowa mucha wyd wydanie w twardej oprawie. Cena okładkowa 89 zł. Jest to większy format niż amerykański, bardzo fajnie wygląda na półce. Super sprawa pole polecam. Natomiast mamy jeszcze jeden taki te temat na dzisiejszy odcinek. Amerykanizacja. Tak, amerykanizacja trzeba w końcu powiedzieć coś o amerykańskich superherosach, bo nam staty spadają. Trzeba trzeba. Znowu będzie na to. Tak, trzeba tutaj zdecydowanie więcej... Na statystykach, że ostatnie 20-30 minut podcastu największa O oh je. Yeah. No więc tak, Ob obaj wciąż czytamy rzeczy z odrodzenia, z tak. DC. Tych rzeczy, zakładam, jest coraz mniej, z miesiąca na miesiąc. Tak. I chcielibyśmy podsumować drugie tomy tych serii, które czytamy. Mhm i powiedzieć dlaczego je czytamy, a dlaczego niektóre już nie czytamy, o tak, mm -hmm. że tak ujmę to bardzo nie, nieprofesjonalnie. Częściowo, przynajmniej z mojej strony będziemy się też angielskimi tomami posługiwać. Aha, no okej, okay. ja, ja będę tylko polskich wspominał, mm -hmm. ze względu na to, że z odrodzenia miałem do czynienia tylko z tym, co Egmont wydał. No i pozwolę sobie e, zacząć, ponieważ... Oczywiście. aż tak z e, tego... Pierwszego rzutu odrodzeniowego, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień ubiegłego roku Z 16 tomów 15 to były pierwsze tomy poszczególnych serii Z czego nastoletni Tytani oraz All Star Batman nie ukazały się tomy drugie Ponieważ to były serie, które nie były publikowane w Stanach w trybie dwutygodniowym Czyli te wydania zbiorcze się ukazywały rzadziej Więc zostaje nam 13 tytułów i z tych 13 tytułów po pierwszym tomie olałem 6 z nich. Więc, więc jeśli chodzi o tomy drugie, to już było tylko 7, 7 komiksów. Więc tak naprawdę będę się e, ograniczał tylko do tej siódemki. Ta szóstka, którą olałem, bo po prostu, no, no nie. To, byli, to była Liga Sprawiedliwości, to był mhm. Suicide Squad, to mhm. był Batman, to był. Niestety, tu powiem Ci, że pierwszy tom Batmana był taki. O, może ewentualnie. Nie. nie. <grymne> Jak dla mnie już scena otwierająca. Pierwszy Tom Batmana dyskwalifikowała ten komiks, ale dotarłem do końca i. Oj, nie. To był Nightwing, to była Harley Quinn i szósty komiks. Usiłuję sobie teraz przypomnieć, który to był. Zielona strzała. Nie, zieloną strzałę przy, czytam i, i właśnie później, później nawet wspomnę dlaczego mi się ten komiks podobał, bo mi się zaskakująco mocno podoba. Mm. No nie przypomnę sobie tej szóstej serii, pewnie gdzieś tam błysnę za pięć minut mi się... te, te dwa... och, dziękuję A, ci bardzo. błysk te sprawy, nie? Flesz, <laughs> flesz. o, błysło. No okej, okay. no to te, te serie olełem już po pierwszym tomie, no i z tych pozostałych, które, które czytam, najbardziej mi się podoba. Miracleman. No to gdybym to przeczytał to, to pewnie bym tak <głos> powiedział. Ale z tych odrodzeniowych serii wydanych przez Egmont dotychczas do najbardziej mi się podoba. Superman. Aquaman. Uuu. Uuu. Bo po Supermanie się dużo spodziewałem. Chodzi o Superman e, e, Thomasiego i Glissona. Nie te action comics, które no e, e, e, niezbyt. Ale mm, no, no i Superman faktycznie jest fajny ale niczego się nie spodziewałem po Aquamanie, a dostałem cholernie dobry komiks, mm -hmm. super bohaterski, cholernie dobry komiks, więc takie mm -mm, niżej niż twierdzi Pereira, ale, ale, ale nie, nie, no, no wiesz, spodziewałem, nieraz sobie po, porównuję te komiksy do New 52, bo New 52, jakie by nie było, było tym momentem, w którym bardzo mocno powróciłem do komiksów DC i pamiętam, że w New 52, Początek Aquamana, Jeffa Jonesa, był fajny. Był fajny, no. Później Jeff Jones odszedł i poziom komiksu tylko... Później Jeff Jones doświadczył tego, co Jeff Jones bardzo często doświadcza, mhm. czyli będę pisał 7 serii naraz i na pewno nie wpłynie to na moje umiejętności. Tak, no tak. Jak Jeff Jones pisze dwie serie, jest super. To wtedy te dwie serie są naprawdę fajne. Mhm. A, A gdy, później. Gdy ma wi większe ambicje, to nie, niekoniecznie zawsze to wychodzi. Dalej, zielone latarnie Jeffa Jonesa to jest mistrzostwo. No, to, to się długo jeszcze nie zmieni. Natomiast w Aquaman w New 52 autorstwa Jonesa był naprawdę fajny. Ten pierwszy numer z tymi legendarnymi dla mnie już scenami typu gdy, przy, gdy przyszedł <grych> tak, gdy przyszedł do restauracji no, no to, było, to było super. Ja tam strasznie lubiłem ten moment kiedy y, zatrzymywał ciężarówkę i chyba policjant przybiegł z wodą czy nie potrzebuje wody że jest tak daleko od morza i tak dalej. Mhm. I y, Joe Jones tam napisał zdaje się 18 numerów. Coś takiego. Po czym odszedł i do samego 52 numeru ta seria już po prostu była taka eee, no, no, no bardzo średnio. No i w odrodzeniu pojawia się nowy zespół twórców. Scenarzystą jest Dan Abnet i jest to zaskakująco dobrze sprawnie napisany superhero political fiction. Mhm z tą tylko różnicą, że na przykład Ex Machina jest takim political fiction w osadzoną w realnym, jak najbardziej istniejącym mieście, czyli w Nowym Jorku, jeśli teraz czegoś nie pomyliłem. Natomiast tutaj mamy polityczną stronę Atlantydy. Więc, ale nie, nie zmienia to dla mnie faktu, że tego Aquaman'a się bardzo fajnie czyta. Wkręciłem się w ten, w ten komiks, ponieważ i it, ta warstwa superbohaterska jest fajnie, fajna taka, no jak to warstwa superbohaterska przez pół zeszy przez pół każdego zeszytu kopią się po ryjach i nic poza tym. Ale to, co się dzieje pomiędzy kopaniem się po ryjach, jest naprawdę fajne. Główne postacie są ciekawie napisane, mm -hmm. wątki drugoplanowe, są bardzo spoko. Akwamen mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Fajnie się Aquaman też jest jedną z serii, którą tak naprawdę czytam jeszcze z odrodzenia. I w drugim tomie bardzo mi się fajnie śledziło ten rozwijający się plan czarnej manty. Mhm. To, to to uważam za bardzo Ten sprawnie Ten tom napisany. Był w ogóle strasznie długi. Nawet w polskiej edycji kosztował dyszkę więcej, ponieważ on miał chyba 230 stron. Coś mhm. koło tego, więc to, to się nie zdarza często. No, ale, ale Aquaman jest dla mnie w, w chwili obecnej po tych dwóch tomach. Jestem numerem jeden z mhm. A tobie co najbardziej siadło oprócz Mister Miracle? Mister Miracle tak zdecydowanie. Mhm. E... Szczerze? jeszcze To akurat też nie drugi tom, ale Batman Elmer Fudd jest tak zabawnym komiksem, jest tak dobrym komiksem i ten poważnie narysowany Elmer Fudd, który mówi tak, jak mówi w animacja, jest przezabawny. Wracając do tomów... Złapienie tł tł tłopeza? And e, of course to kill you. Mhm. E, faktycznie Aquaman jest bardzo wysoko, ale też chyba... No tak jak wspominaliśmy wielokrotnie przy superbohaterach bardzo trzyma nas nostalgia mhm. i ja zawsze lubiłem zielone latarnie i nie jestem zawiedziony. Uważam, że fajnie się rozwija to, co się dzieje y, w Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni mhm. chyba w Polsce jest to? Tak, tak, tak. Jest, jest, jest ok, nie jest to orany y, tam Sinestro Core War, które dalej jest no chyba najlepszym takim eventowym, mhm. zielonolatarniowym zdarzeniem dla mnie, ale to co się dzieje w Halu Jordanie bardzo mi się podoba, na no, równi z Akłamanem okay. I to z takich serii regularnych mhm. są moje ulubione, natomiast zaskoczeniem dla mnie był O, nie, nie, Seria, która się w Polsce nie, nie ukazuje. Tak, a jest fajna. Tak, ja słyszałem o tym, że jest fajna i tutaj właśnie chciałem powiedzieć ogólnie Christopher Priest, który jest twórcą Deathstroke'a. Znaczy obecnej? Tak, obe, mhm. obecnej serii. To jest twórca, który gdy ogłoszono, że on będzie właśnie pracował przy Deathstroke'u, tak sobie go wygooglowałem to, to, to, i co on tam napisano? Pamiętaj no, o Robin Morrisonie. Tak, tak, tak. Ja wiem, wiem o co chodzi. No i tak później czytam, że strasznie fajny ten Deathstroke się zrobił, gdzie te poprzednie odsłony jego salowej serii, obie wydane w czasach New 52. O jednej Straszna o jednej nie warto kiła. pamiętać, a o drugiej no. w sumie też, nie? No, dokładnie. I tutaj, mm, gdy dowiedziałem się, że Christopher Priest przejmuje na moment Justice League, to było takie, o, może Justice League da się czytać, bo przyszedł wcześniej Brian Hitch i Brian Hitch powinien, <laughs> powinien rysować tylko i wyłącznie i skupić się na tym, żeby potrafić narysować 22 strony na, na, na nie na miesiąc, na dwa miesiące. Brian mm -hmm. ogarnił się. Natomiast jemu się zamarzyło y, pisanie komiksów. No i wyszło to co wyszło. Y, Justy zlik jest po prostu straszne. Mm -hmm. Natomiast y ten, te parę numerów, które w Polsce się ukażą jako ojej, tom piąty, tom szósty, nawet nie jestem do końca pewien, który to będzie tom, no to to jest fajna historia i ten Christopher Priest tak niespodziewanie, myślę, że warto na niego mocniej postawić. Natomiast serii... Też zależy mhm. co, co, co jest jakby jego mocną stroną, bo na przykład Tom King w Sheriff of Babylon świetnie się sprawdzał. Też może przez swoje... Podobał Ci się w Batman? Tak, tak, bardzo. A, I natomiast w Batmanie... Znaczy, ja się w Batmanie bie... dużo osób mówi, że Batman się robi fajny, taki konkretnie naprawdę fajny od czwartego tomu. No to się przekonamy, to, to się... Ja, jak będzie czwarty tom. Natomiast ja jako wielki fan postaci Bane'a mm. i dalej uważam, że Bane był najlepszy po pierwsze w... Nightfall'u oczywiście, bo tam nostalgia, mm. ale w Secret Six był wybitnym Bane'em. Mm -hmm. Tak, To. to, to I Secret Six to, to, to, to była dokładnie. To, cudowna to. seria. No? <laughs> y Ile można robić dowcipów o łamaniu nietoperza, to, to, jest, to jest już po prostu nudne. To wstyd by mi było, jakbym był scenarzystą Batmana i miał tam Bane'a, to po prostu, no może tak raz bym wtrącił, bo wiadomo, ra, raz to można, ale co chwilę, I break you, I break you, coś tam, coś tam, break the bat, like I break the bat. Oh. Dobrze, że w Polsce się nie ukazuje ta miniseria Bane Conquest, bo podejrzewam, że ilość żartów złama, nie to złamania wszystkiego tam osiąga apogeum. Ale jak Gail Simon w Secret Six zrobiła ten numer, kiedy Bane zjeżdżał z Venomu i wszędzie widział Batmanów, mhm. to było zupełnie inne rozliczenie z Break the Bat w porównaniu do tego, co, co większość osób... Wiesz, tyle osób na, narzeka na film Batman i Robin i na to jak Bejna zrobili tam na głupiego osiłka, mhm. a w komiksach robią to teraz na siłę. To jest fakt. Natomiast jeśli chodzi o najbardziej pozytywne i negatywne zaskoczenie z rzeczy odrodzeniowych, co, by, co byś wymienił? To Deathstroke byłby tym takim najbardziej pozytywnym, ale też tym, którego najbardziej się bałem, bo jestem wielkim fanem postaci. Już od czasów tego starego komiksu Wolfmana, Deathstroke The Terminator i później wszystkiego, co się tam działo. Yy, no, no całej postaci uwielbiam Deathstroke, a zresztą mam go na ścianie od Dave'a Johnsona, więc to, to, to też yy, podkreśla trochę bo moje uwielbienie dla tej postaci. i Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, czy yy, robienie z niego aż tak dobrego bohatera jest yy, sensowne, ale bawię się dobrze przy lekturze, więc nie będę, wiesz, poświęcał więcej czasu na rozkminianie zmyślonych postaci, czy powinny być dobre, czy nie. Bawię się dobrze i to, to, to jest najważniejsze w komiksach tego typu. Natomiast największym zawodem, chyba ten Batman, wiesz? Mimo wszystko, kiedy spełniłem swoje dziecięce marzenie i zacząłem zbierać w zeszytach amerykańskich Batmana. I zacząłem to zaraz po Battle for the Call i od w sumie debiutu Snydera przy Batmanie od yy, Detective Comics. I później, jak zrobili restart DC do nowego 52, to postanowiłem zbierać Batmana. I na początku było fajnie, a później było różnie. Później było różnie. Znaczy, niektóre rzeczy były ciekawe, jak ten gość z kwiatkiem zamiast ryja, ale. Yy, Mech Batman. Hmm. No to, to trochę się. Tro, to znaczy, to nie, nie jest też jakaś tragedia, nie? To nie jest Dandy Dio Solomon Grandi albo zepsucia outsiders. Uch, zepsucia. <gryw> yy, więc nie było. Nie było wstydu, ale było słabo. Mm -hmm. I obecnie, no zobaczymy po tym czwartym tomie, ale początek Batmana był dla mnie taki. Zatem eee. ja, Za tęskniłeś za można powiedzieć. Za wczesnym Snyderem, tak. Albo, nie. Znaczy, yy, yy, nie chcę się chyba aż tak bardzo wiesz, przywiązywać do scenarzystów, pomimo tego, że ciągle wierzę w Jeffa mira praktycznie. No tak, no. Praktycznie we wszystko. Tak, e, ale wiesz, może takie zaskoczenie właśnie jak z Deathstroke'iem, że dajmy szansę komuś nowemu, może naprawdę ma pomysł, nie utrzymujmy, w, wiesz, jak, jak w naszych samorządach lokalnych o, o, od 30 lat te same mm. e, mo, może wiesz, w tym jest nadzieja, tylko no, tylko że to jest Batman, nie, okay. nie dasz komuś z ulicy Batmana, bo to, bo to Batman. Bo to Batman. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że Batman jest postacią, którą net jakby się dał komuś z to i tak wszyscy by to kupili. Tak, no bo Batman jest samo sprzedawalny jak Gwiezdne Wojny i Spider-Man. Dok dokładnie tak. Natomiast tutaj muszę się m, częściowo tylko z tobą zgodzić, ponieważ gdy dla mnie, e, gdy ja mam powiedzieć o swoim oh, największym... Przepraszam, Miracle-Man, oczywiście, największe zaskoczenie. <laughs> Okej. Okay. Natomiast gdy ja mam powiedzieć o swoim największym rozczarowaniu z odrodzenia, jak dotąd, to jest to Batman, Detective Comics, ale... Gdzie Ale to nawet nie czytam wiesz, gdzie to... strasznie dużo y, osób mówiło, że ten Tynion, który, y, który dla mnie jest scenarzystą bardzo, bardzo średnim, że przyszedł do Detective Comics zrobił z tego drużynówkę i jest to hu taki fajny komiks, nie? No i kupiłem tą pierwszy i tam szukałem tego dobrego komiksu, no jakoś nie umiałem cholera go znaleźć w nim. No ale stwierdziłem. Okay, dobry komiks się już nie ukazuje. No właśnie tak tak wiedziałem że to. Oh, oh, oh. Ale stwierdziłem OK dam szansę dalej i sięgnąłem po drugi tom. I tam też już nie i tam też nie znalazłem jakiegoś szczególnie udanego komiksu. Bardzo mi się podoba w zasadzie chyba tylko wykorzystanie Batwoman która jest wciąż fajna postać, którą naprawdę ciężko zepsuć, co prawda... No DC bardzo próbowało. Ale, ale udało się zresztą, bo gdy William III i Hayden Blackman odeszli z tej serii, to to, co się działo później, łącznie z Batwoman wysłaną w kosmos, to, to był kretynizm, ale no, później teraz przychodzi James Tynion IV i pisze fajną, fajną Batwoman. Jest ta solowa seria, która chyba się już kończy w Stanach i przynajmniej te początkowe numery też były bardzo fajne i to jest taka postać, którą naprawdę. okładki gładki starej Batman były No ale, tak ale nowej też. W każdym razie to jest jedyny taki pozytywny aspekt jak dla mnie tego komiksu. Oprócz tego eh, do zapomnienia i generalnie śmiać mi się z tego, że gdy było nowe 52 i był Batman, bo który był Fajny do pewnego momentu a później znaczy ja się cały czas dobrze bawiłem przy Batmanie Snydera bo mi się podobało to szaleństwo które no, no Snyder po prostu był tym scenarzystą który stwierdził że zrobi Batmana mechanicznego królika i to robił. I jakkolwiek by to dziwne nie było podobało mi się to że już sam fakt na to wpadł i że to zrobił. To znaczy to też siedziało w jego świecie nie mm -hmm. To znaczy nie się działo mm -hmm. tylko było dobrze osadzone w jego świecie i to było no dobra, w sumie u Snydera mogłoby tak być to nie tak, że on agra, o Batman królik yeah. mm -hmm. tak, tak, tak właśnie o to, o to dokładnie mi chodzi no ale obok tego głównego dla mnie cały czas fajnego Batmana było Detective Comics <grym> <grym> był mroczny pamiętasz ry... pierwszy ten, e, pierwszy numer Detective Comics, mm, gdzie yes. końcówka była najlepsza, a później się okazało, że ją Snyder wymyślił yeah, nie no. a to Tony Daniel pisał, nie? dokładnie Później było y, Batman Mroczny Rycerz, które było jeszcze gorsze jakimś. To Finch był? Tak, jeszcze, i to było jeszcze gorsze niż Detective Comics. I ja generalnie w New Fifty tu zbierałem wszystko z Batmanem, co tylko się dało, a teraz przy odrodzeniu ja na Batmana patrzeć nie mogę. I dodatkowo jeszcze serie z odrodzeniami w tym wcale nie pomogły, ponieważ Batmana, jak już wspomniałem, olełem po pierwszym tomie, Detective Comics olewam po dwóch. Więc a po All-Star All Batmana nawet nie sięgnąłem, pomimo tego, że to Snyder. No ale widzę po twojej minie, że, że dużo nie straciłem. Z, chyba z, z, zapomniałem zmienić zdanie na, na temat najgorszej rzeczy z odrodzenia. All-Star Batman jest naprawdę do dupy. Swoją drogą, jedyną Bat serią, który, po której trzeci tom mam zamiar sięgnąć, jest paradoksalnie Nightwing, który jest Bat serią taką tylko z nazwy bym powiedział, bo, bo w tym pierwszym tomie, który zresztą nazywa się Lepszy niż Batman, no jest takie symboliczne oderwanie się od tego dziedzictwa Batmanowego i to całkiem fajnie wyszło. Natomiast jeśli chodzi o największe pozytywne zaskoczenie, to mm. <suszy> swoją drogą, po, ja, ja jestem absolutnie świadom tego, że ten komiks jest głupi, ale po prostu tak, tak dobrze się przy nim bawię, to jest moje największe guilty pleasure ostatnich miesięcy, to jest właśnie Green Arrow. Bo ten komiks ma fabułę no, na podstawie serialu, znaczy na podstawie, na poziomie serialu, czyli jest źle, ale jest, jest zarazem tak, tak uroczy i tak głupi w tym, w tym co tam się dzieje, że no ja nie umiem i, i tak świetnie narysowany, bo i Juan Ferreira i um, gość zeszłorocznej MFK, przypomnij mi. Yy, o Otto Schmidt, Otto Schmidt, dziękuję, no po prostu wyczyniają tam świetne rzeczy i to, się, to, to jest taka rzecz, którą no, płacę na tej gildii, czy tam na nieprzeczytane przeczytane te 24 zł i dostaję głupiutki komiks, przy którym się dobrze bawię i to jest takie... Ale to jest też wszystko, czego oczekujesz od Dokład, tego, nie? Dokładnie tak, no i no, ja się cieszę, bo na przykład Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni, o których wspomniałeś, dla mnie ten komiks jest spoko, ale y, robienie z Hala Jordana tak przekozaczonego kozaka, jak, jak y, mamy to na łamach tej serii, no mi się nie do końca podoba. Mhm. Gdzie Hal Jordan ma tak niezłomną wolę, że sam sobie wykuł pierścień z własnej woli. E, no nie, no ale to, to są takie ele elementy. Y, bardzo mi się podoba Superman. Chociaż nie, nie jest to dla mnie najlepszy tytuł z odrodzenia, ale najlepszy Superman od dawna. Tak, tak, zdecydowanie. Mam problemy z Action Comics, które jest faktycznie Action, ale Dan Jurgens, który pisze scenariusze jak dla mnie, on, on dalej siedzi w latach 90. mentalnie i to, się, to, to mi się nie podoba, ale z tego co widzę, komiks ten zbiera całkiem niezłe opinie, ale warto wspomnieć o Wonder Woman Grega Ruki. A faktycznie, Wonder Woman też jest bardzo udany. Tak i to jest komiks, który, po którym się dużo spodziewałem i, po, i od którego dużo dostałem. I zarówno ten pierwszy tom, czyli ten osadzony w teraźniejszości, jak i drugi tom prezentujący rok pierwszy podobały mi się bardzo, bardzo. I jeśli chodzi o tomy trzecie, już tak podsumowując, jeśli chodzi o tomy trzecie, to z tych siedmiu serii zostanie mi Green Arrow, zresztą już kupiony, <śmiech> Superman, też zresztą już kupiony, Wonder Woman na pewno, Nightwing i Hal Jordan, i Aquaman. No to z siedmiu zostało sześć. Odpadł odpad jeden Detective Comics, więc wciąż jest naprawdę dobrze. Mm. I czekam, czekam na zapowiedzi jakichś nowych tytułów. Zgodzenia, Miracle, <coughs> Super Sons. O tak, no, no, no. Super Sons był też była był był. był. Zwłaszcza, że nie jest długie trzy tomy. I Tata. zwykłych Tytanów. O nie, tak, tak. To nie, nie młodych? Tak to, Tylko to, to by było spoko ale wydaje mi się że skoro w pierwszym rzucie tytanów nie było to już nie będzie. Ale będzie serial. Ale wydaje mi się że ich może nie, nie być no to hmm. jak najbardziej hmm. ale destruk. Hmm, hmm, hmm. Okej okay. ale tak jeszcze tak ostatnia minutka e, odrodzenie twoim zdaniem jest jak, okay. lepsze od New Fifty. Ciężko powiedzieć wiesz bo New 50 tu jest taki bardzo nowy, nowy start. O. Zaczynam, wiesz, zastanawiam się, bo w New 52 było parę serii, które, które były ekstremalnie dobre yy, i Animal Man jest dalej mm. i Swamp Thing. Mm -hmm. Nawet Justice League Dark było przecież, jak tam... Yy, tak, mia miało momenty. No. Mia miało momenty. Firestorm jak zawsze zepsuty, bo nikt nie potrafi mi tej postaci... A, nieważne. Yy. No. Chyba jest lepiej. Wiesz, wydaje mi się, że, że jest naprawdę w porządku. Tak, no, jestem moi, zadowolony. Moim to. zdaniem Odrodzenie też jest zdecydowanie lepszym krokiem niż New History, które było zbyt mocno nakierunkowane na nowych czytelników, wolewając starych czytelników. Natomiast Odrodzenie fajnie godzi przyjemne z pożytecznym, bo i uchta nostalgię fajnie i, i, i jest też przystępne dla nowych nowych czytelników. Nie są to, jak dla mnie, komiksy, które zmieniły świat superbohaterów na zawsze. Kryzys zapowiedzieli, no Tak, prawda? tak zapowiedzieli, owszem, Tro, trochę się jaram tym Dark Knights dark Metal, ponieważ podobno Snyderowi tam odwaliło tak bardzo jak nigdy wcześniej i więc... I podobno jest super, nie? I Damian tak. zawsze, pozdrawiamy Cię Damian, mm. zawsze mówi o tym dziecku Darkside, że jest, że, że jest przyspaniałą postacią. Okay. No i właśnie tym ty, ty się jaram, i no, czekam generalnie na kolejne tomy sześciu serii. Co jest wynikiem bardzo dobrym, bo na przykład przy New Fifty tu chyba nigdy nie osiągnąłem <grych> pułapu zbierania sześciu serii. Zwłaszcza, że też w New Fifty tu byliśmy zdecydowanie bardziej zajarani superbohaterami niż, niż teraz, mhm. więc to, to już jest sukces odrodzenia, że jest aż tyle serii które chcemy dalej zbierać. Tak jest. No i czekamy na Wasze opinię dotyczące odrodzenia. Czy zbieracie? Czy Wam się podoba? Które serie Wam się najbardziej podobają? Które nie? Które chcielibyście widzieć w języku polskim? A my na dziś już kończymy. Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tak. Do usłyszenia. Cześć. Czołem.